Jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, Współdziałaniu władz, dialogu społecznym Oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej, te konstytucji będą stosowali, Wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polski. Konstytucja! Konstytucja! Konstytucja! Konstytucja. A zatem mniejszym obłaskam rein kompetenz und na niepodległości. Oparty! Dumnie. Ale jestem dumny. Jestem dumny tak samo jak wszyscy, którzy zebrali się tutaj na tym placu. Wólną sprawę. Wolnego poznania. Wolnej tylko WOLNY POZNAŃ! WOLNY Poznaj! WOLNY Poznaj! WOLNY Poznaj! WOLNY Poznaj! WOLNY Poznaj! wolny, Poznaj! Poznaj! Poznaj! z różnych Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! Poznaj! równi. Poznaj! Poznaj! Poznaj! Wolni obratele. Tak korzystając z okazji, okazji e, chciałem podziękować gospodarzowi tego placu, naszemu zbiorczowi no Adamowi. Stali, który robicie, nas tutaj się wierzy wierzy. i jest dobry środek. To jest dobry środek. To jest dobry środek. To jest dobry środek oświetlić jego podmiot, żeby wydobyć go z tej milowej ciemności latarkami, które wszyscy tu przyjęliście. Jedynie w telefonie. Słuchajcie, wiesz, kiedyś napisał taką maksymę. Za to człowiek na nich tak często uderza, jak na dzikie zwierzęta bo ma w sobie zwierza Adam Mickiewicz. Obywatele, to my musimy tego zwierza w tym małym człowieku z żoli Boża okiełznać i Mamy już tego dość, grzeczni już byliśmy, teraz mówimy dość, dość dzielenia społeczeństwa. Wiem z historii Polski, ale też z historii innych narodów, do czego mogą takie podłe podziały, jakie nam prezes próbuje doprowadzić. Dlatego mówimy głośno i wyraźnie, dość dzielenia narodu. Pamiętajmy o Polsce, a teraz zaśpiewajmy polski hymn. Kapela. Czapki z głów, oczywiście, tego nie muszę, chyba, Jeszcze Polska nie zginęła, tu, my żyjemy. Co nam Otca przemoc dzieła, szablon obierzemy. Marz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim Złączył się z narodem. Masz marsz Dąbrowski, z ziemi morskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie martę, na będzie polakami. Dał nam przykład, bo na patę, jak zwycięży. Marsz, marsz dobroski z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Czaniecki do Poznania Po za Boże, Dla ojczyzny ratowania rzucić się przez morze Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączył się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. O,